Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj czeka na Was relacja z Horror Day. Impreza odbyła się 24 października w bibliotece na Rynku Głównym we Wrocławiu. Żeby naszej rozmowy nadać jakieś ramy, zaczniemy od omówienia programu. Karpiowy Podcast! Karpiowy Podcast! E, dobra. Pierwszym punktem programu e, była prelekcja Groza Postapokalipsy, co na Ciebie czeka w opustoszałych fabrykach, mrocznych tunelach i napromieniowanych strefach Dominiki Węcławek. E, ja też przyznam, że spóźniłem się na tę prelekcję, ale chyba nie wiem, może z 10 minut, także nie straciłem za dużo. E, I właśnie, bo tutaj, a właśnie, bo od czego właśnie warto by zacząć, że cały Horror Day był właściwie zdominowany przez post-apokalipsę. A przynajmniej ja, ja odniosłem takie wrażenie, że był to jakiś taki główny motyw imprezy. I właśnie ciekawa jest tutaj rzecz, że takie dwie chyba główne prelekcje dotyczące tego postapo, czyli ta i mroczna strona Czarnobyla, która była pod koniec, były w bardzo podobny sposób prowadzone i taki bym powiedział dosyć typowy sposób, dlatego, że nie było takich typowych slajdów prezentacji, jak to się zwykle robi na prelekcjach, tylko był pokaz zdjęć, tak na jednej, jak i na drugiej. E, troszkę inaczej poprowadzone. I tutaj Dominika robiła to bardzo ciekawie, bo zdjęcia po prostu leciały sobie w tle, jakieś takie właśnie z różnych opuszczonych miejsc, z, nie wiem, czy z Czarnobyla, czy z jakichś E, innych podobnych obiektów, a ona po prostu e, tak dosyć swobodnie opowiadała o tym, e, co w tych obiektach jest, e, o jakichś swoich podróżach. E, no było to taka bardzo, właściwie nawet nie, trudno to nazwać prelekcją, to było po prostu e, opowieść i było to, muszę przyznać, bardzo ciekawe, bardzo fajnie poprowadzone, tak z, bardzo, nie wiem, naturalnie po prostu opowiadała. I mam wrażenie, że nawet nie do końca był w tym jakiś plan, ale tym, tym fajniej to wyszło. Po prostu widać, że była to osoba, która miała bardzo dużą wiedzę na ten temat. Zresztą mówiła, że bardzo dużo właśnie podróżuje po wszelakich opustoszałych miejscach, gdzie nie wiem, na przykład jedzie na urlop gdzieś nad jakieś morze i zamiast siedzieć na plaży szuka po prostu opuszczonych jakichś kurortów i takich rzeczy. No i właściwie temu była poświęcona ta prezentacja. Nie było to, nie było to nic takiego konkretnego, tylko taka, taka bardzo swobodna rozmowa. I muszę przyznać, że ja jakkolwiek nie jestem fanem postapokalipsy znaczy w ogóle nie znam się na tym temacie to słuchałem tego z naprawdę ogromną przyjemnością No i z tego co mówisz to chyba dobrze, dobrze rokuje na, na przyszłość do Dominice Węcławek, bo z, też jeżeli dobrze ja kojarzę to wspominałeś że ona chyba w przyszłym roku ma zamiar wydać chyba powieść w ramach tego uniwersum Kompleks 725 Bartka Biedrzyckiego. Tak? Do, do, ja dobrze kojarzę, że to właśnie Dominika? Tak, do, dokładnie. Mhm, tak, dokładnie ma wydać właśnie powieść. Nie wiem, czy to będzie w przyszłym roku, czy jeszcze w tym, ale rzeczywiście y, mam wrażenie, że jeśli jak już to wyda, to będzie to na pewno bardzo fajna taka rzecz y, napisana w taki sposób, że będzie po prostu ciekawa. Nie będzie to jakaś taka czysta nawalanka po jakichś korytarzach, tylko będzie tam dużo takiej rzeczywistej wiedzy użytej, jakichś takich drobnych detali. Także jak właśnie nie czytam takich rzeczy zbyt często, tak myślę, że po to po prostu będę miał bardzo dużą ochotę sięgnąć. No, czyli spełniła Dominika zadanie podwójnie można powiedzieć, bo nie dosyć, że dała fajną prelekcję, to jeszcze zachęciła do sięgnięcia po swoją książkę. Także idealne dwa w jednym. Mm -hmm. A nie było to tak, było to w zupełnie niewymuszony sposób poprowadzone i właśnie ta taka zachęta do tego, żeby przeczytać książkę, ona zupełnie nie była tak wprost. Tam, właściwie nie wiem, miałem wrażenie, że, że Dominika Węcławek może ze dwa razy w trakcie prezentacji w ogóle coś wspomniała o tym, że pisze jakąkolwiek książkę, ale jak już wspomniała, tak wtedy byłem po prostu bardzo już zainteresowany. Ale właściwie na no tyle na ten temat, no bardzo mi się podobało, ale no trudno tutaj, no Żałujcie, żałujcie, że nie słyszeliście. Na, a, a na drugą prelekcję już dobiłem też ja z żoną i byliśmy już z Pawłem we troje. I to była prelekcja Strach nostalgiczny, grozy i upiory lat 80. i 90. w różnych mediach Kamili Kowalczyk z Koła Badaczy czy Stowarzyszenia, chyba Trickster to Szymas by tutaj mógł nam dokładnie powiedzieć, jak to wygląda. I yy, ja powiem szczerze, że ja nie, nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, bo ten tytuł był taki troszeczkę enigmatyczny i nawet jak siadaliśmy, to tak właśnie rozmawialiśmy sobie, że w sumie to ciekawe, co, co, to, co to będzie i w sumie te różne media jakoś tak nie do końca nas nastrajały pozytywnie, a ja bardzo się pozytywnie zaskoczyłem właśnie i bardzo mi się ta prelekcja podobała. Wydaje mi się, że to było i fajnie poprowadzone, i fajnie zrobione, i taka do, dosyć, dosyć ciekawa podróż sentymentalna dla, dla kogoś, kto dorastał w latach 80 i 90 To, to, to, to tak jak było w, w samym tytule pre, prelekcji, to było naprawdę takie nostalgiczne przeżycie, bo tak dopowiem może, bo w sumie tytuł tego jasno nie precyzuję, że to był taki fragment badań Kamili Kowalczyk, które ona przeprowadziła odnośnie tego, czego bali się młodzi ludzie dorastający w latach 80. i 90. Jeżeli chodzi o takie strachy, no, można powiedzieć, ze współczesnego punktu widzenia popkulturowe. Czyli z gdzieś tam w filmach, książkach mm, i tak, tak dalej. bo ja przyznam, że ja po tytule się spodziewałem, że będzie to bardziej w stronę mm, jakiejś analizy tego, co się działo w prasie jakiejś tam powiedzmy brukowej, czyli o jakichś morderstwach, które w tym czasie się działy, jakieś takie bardziej polityczne rzeczy, czy właśnie nawet Czarnobyl, a tutaj było to w stronę taką powiedziałbym stricte yy, no, filmową czy książkową, bo no, w większości opierało się to na yy, analizie seriali czy filmów, które w tym czasie były publikowane, ale no przyznam, że zupełnie się nie mogę powiedzieć, że bym był rozczarowany tym, że było to coś innego niż się spodziewałem, bo pre prelekcja była po prostu fantastyczna. Była poprowadzona naprawdę w sposób, który no szalenie mi się podobał, bardzo taki naturalny i w ogóle nie, ja bardzo, bardzo podziwiam to, jak tutaj Kamila poprowadziła tę pre prelekcję no tak, na z po prostu ogromną fachowością. No, ja, ja nic nie dodam. Ja się zgadzam w pełni. Świetna robota, naprawdę bardzo ciekawe i świetnie poprowadzone 45 minut. W ogóle bardzo mimo wszystko zaskakujący był na przykład ten rozstrzał materiału, bo no tak, jak już wspomnieliśmy, było tutaj głównie o filmach. Z tym, że to był przekrój od. Czy i o książkach, bo od jakichś bajek dla niegrzecznych dzieci przez Akademię Pana Kleksa, która była po prostu fenomenalnie opowiedziana jako. Właściwie elementy grozy z a Akademii Pana Kleksa i zupełnie wydawały się w, w momencie, kiedy było, były omawiane jako coś nie takiego zabawnego i głupiego, tylko y, autentycznie udało się wyciągnąć, wy, wyciągnąć z tej Akademii Pana Kleksa y, ciekawe, takie przerażające motywy, no, aż do rzeczy takich jak y, koszmar z ulicy Wiązów. Także no, rozstrzał był tutaj całkiem spory, a zostało to bardzo fajnie ujęte. I i ja bym powiedział, że też trafiło do publiczności, bo było widać po reakcjach ludzi, że naprawdę też ludziom się podobało, bo, bo z, jakby słuchacze żywo reagowali, na co też sama Kamila Kowalczyk potrafiła gdzieś tam zareagować, co, co, co właśnie chyba ty, nawet Paweł, zwróciłeś na to uwagę, że właśnie jakby ładnie potrafiła zareagować właśnie na to, co się działo na, na publiczności, także, także naprawdę bardzo fajnie pod tym kątem. I w ogóle warto wspomnieć, bo ta prezentacja była między 12 a 13, czyli no taka jak na sobotę dosyć wczesna godzina, a było już całkiem spokojnie. Sporo osób, zresztą mam wrażenie, że w tych takich godzinach wczesnego popołudnia była chyba najwyższa frekwencja na całej imprezie. I teraz ja się wreszcie wtrącę, ponieważ PKP bardzo mocno nawaliło tego dnia i mieliśmy z moim Piotrkiem 120 minut opóźnienia to niestety przegapiłam te, te fajne w sumie z tego, co mówicie, punkty programu, które były przed 13. Udało mi się zdążyć na twój punkt programu, Michale. Co prawda troszeczkę się spóźniłam, ale większość z tego, co widziałam, to większość udało mi się wysłuchać. No i tutaj może, może głupio opowiadać o o tym, co zrobił kolega z redakcji, natomiast uważam, że, że to był bardzo fajny punkt programu. Wydaje mi się, że troszeczkę się wyróżniał z tego, co zaproponowali inni, dlatego, że tak bardzo nie postapo. <grym> Muszę powiedzieć, że podobało mi się to, że to było bardzo przystępne. To znaczy nie nie było nagromadzenia szczegółów, nie było to jakoś super wnikliwe było przedstawienie kilku fajnych, trochę zapom zapomnianych pisarzy pokazałeś co, co warto, na co warto zwrócić uwagę co w ich twórczości jest ciekawego i na czym w ogóle polega Weird Fiction także, także to była bardzo, bardzo przyjemna treściwa powiedziałabym Prelekcja dla ludzi, którzy, no, którzy nie do końca wiedzą, z czym się to Wild Fiction nie i słyszeli tylko o Ale to właśnie no, taki był cel, szczerze mówiąc, no bo ja zakładałem, że jednak w takim miejscu to, to trzeba się spodziewać, że będzie pewnie raczej tak, że to może być tematyka właśnie szerzej nieznana i nie chciałem się skupiać na jakichś tam szczegółach, no bo to. Mogłoby się okazać trochę nazbyt hermetyczne później, w efekcie. No, i szczerze mówiąc, to taki był cel. Także, no to no, generalnie to, to mówię, to, to szczerze mówiąc, to takie było dokładnie założenie, żeby takie, to był trochę taki przekrój i tak jak chyba ja pisałem, jak Piotrek Borowiec się odezwał w sprawie jakichś materiałów z tej prelekcji, to ja już mu nawet napisałem, że pewnie dla, dla kogoś, kto jest obeznany z tematem, to to nie będzie jakieś specjalne nowum. Ale właśnie wydaje mi się, że dokładnie ta, faktycznie ta prezentacja taka powinna być i taka była, czyli była bardzo taka dla początkujących, bardzo fajna reklama wydawnictwa CNT w gruncie rzeczy, bo chyba, nie wiem ile tam omawiałeś pisarzy, ale większość była właśnie w wydawanych w tym wydawnictwie, no to zresztą nie jest Żaden przypadek jakby nie było, bo po prostu oni wydają tego najwięcej. No i nie, no i rzeczywiście było to po prostu bardzo fajne ujęcie. No, znaczy Szkoda, że nie miałeś więcej czasu tak naprawdę, ale to chyba byś już te, też miał trudność, żeby nawijać tyle czasu, ile tutaj można by nawijać o tym temacie. Bo tak naprawdę no, przedstawianie Fiction, nawet mimo tego, że u nas nie wydano jakiejś szalenie długo, no to można by kilka godzin gadać, nawet do początkujących. Ale tak myślę, że mam nadzieję, że jakieś osoby się tym zainteresowały po przesłuchaniu. No bo całkiem no, też sporą miałeś też publiczność, mam właśnie taką nadzieję. Taki był cel, więc jak ktoś sięgnął po któregoś z pisarzy, no to win-win, jak to się mówi. Karpenok ten spełnił swoje zadanie. I teraz punkt programu, na który nie dotarliśmy, ponieważ chłopakom się zachciało jeść, jest to, co cię nie zabije, w to się zamienisz, polska demonologia ludowa prowadzone przez Natalię Kościńską, skoła badaczy popkultury Trickster. Nie byliśmy, więc nie będziemy oceniać. Natomiast następnym punktem programu jest spotkanie z Robertem Schmidtem. I tutaj wiem, że, że ty byłeś, Michale. Byłem... Więc znaczy, z jednej strony było to dosyć ciekawe spotkanie z drugiej strony trochę niektórymi swoimi poglądami autor mnie lekko zaskoczył, poglądami takimi mocno konserwatywnymi. No i to tak jakoś, nie wiem, trochę mnie zbiło z pantałyku, no ale trochę ciekawych rzeczy tam powiedział. Też jak na takim spotkaniu, to wydaje mi się, że jest niezła okazja, żeby się z autorem spotkać, tak powiedziałbym, w kameralnym gronie, bo Schmidt był też dostępny wydaje mi się dosyć dla, dla ludzi. Można było sobie podejść, zamienić z nim parę zdań, podpisać książkę. Także wydaje mi się, że to też jak właśnie na taką imprezę jak Horror Day, no to, to był fajny pomysł. No i, i mi się wydaje, że to też jakby podwójnie fajnie w kontekście całej imprezy było, było, jeżeli chodzi o wybór tego konkretnego autora, no bo raz właśnie to, co Paweł wspomniał, tu było sporo takich elementów związanych z post-apo, a Robert J. Schmidt w tej chwili można powiedzieć, że ciągnie niezależnie dwie serie, czyli Sztury, Sztury Wrocławia oraz Uniwersum Metro 2033 Odchłań, które teraz niedawno było wydane. No i szczerze, no a, a do tego jeszcze też właśnie to, co, co ciekawe, to jest autor z Wrocławia, kojarzone z Wrocławiem właśnie, u który umiejscawia akcję swoich powieści we Wrocławiu i o paradoksie to właśnie ja się troszeczkę zdziwiłem, bo, bo w sumie było nie za wiele osób akurat na tym spotkaniu. Mniej mam wrażenie niż na tych właśnie dopołudniowych prelekcjach i na tych późniejszych prelekcjach, więc nie do końca wiem jakby z czego to wynika, ale, ale wydaje mi się, że ogólnie spotkanie spoko. Myślę, że dla fanów to, to było na pewno coś fajnego a teraz omówimy punkt programu który, o którym najchętniej bym w ogóle nie wspominała znaczy tak, z jednej strony mam ochotę pohejcić bo nawet się śmiałam chyba, że musimy nagrać tą relację, żeby, żeby pohejcić autorów tego, tego punktu programu a, a z drugiej strony najchętniej bym w ogóle nie wspominała dlatego, że wiemy jak działa internet i jak teraz powiemy ale oni są beznadziejni i, i w ogóle to pierwsze, co zrobicie, to wygooglujecie ich filmiki. No ale dobra, następnym punktem programu jest przedstawienie, tak naprawdę przedstawienie łowców przegód, czyli teoretycznie miało być o tym, co fajnego można znaleźć w, na Dolnym Śląsku, a w praktyce wyglądało to w ten sposób, że panowie z kanał Łowców Przygód, po prostu zaprezentowali siebie. To był, tak krótko mówiąc, festiwal suchych, beznadziejnych żartów, które e, śmieszyły tylko panów prowadzących. E, to były jakieś e, jakieś wypominanie prywatnych e, zaszłości z, z, z wojewodą, z, z jakimiś ludźmi z internetu. E, to, co w zasadzie miało być treścią tego przedstawienia, czyli te kilka ciekawych miejsc, które warto, do których warto zajrzeć na Dolnym Śląsku, były wciśnięte tam w dosłownie kilka minut, raz, dwa, trzy, kilka slajdów i, i nic więcej. Także naprawdę to naprawdę było słabe i ja rozumiem, że teraz w, w wielu ludzi w internecie chce się wybić i, i na siłę się promuje, ale moim zdaniem, jeżeli człowiek chce się naprawdę wypromować, to, to, to najłatwiej to zrobić po prostu świetną merytoryką, a nie, a nie suchymi żartami, a nie wciskaniem ludziom na siłę swojego loga, swoich nazwisk i udawanie w ogóle takich gwiazd. Oni strasznie, strasznie żyli. I zupełnie nie wiem dlaczego. No ja, ja przyznam, że ja w ogóle bardzo się na ten punkt programu bardzo pozytywnie nastawiałem. Tak z początku bardzo chciałem tego posłuchać. I no jako, że ja jestem ze Śląska, także tym bardziej było to coś takiego dla mnie. No i przyznam, że byłem no szalenie rozczarowany. Bo o ile to, co przedstawili w ramach autopromocji, Panowie Złowców Przygód, czyli ich filmiki, to jest coś, po co ja na pewno chętnie sięgnę, o tyle na pewno, jeśli gdzieś jeszcze będę widział jakich, jakąkolwiek ich prelekcję, to na pewno ją ominę z daleka, bo materiał, który tam pokazywali, był no, fajnie przygotowany. Znaczy, Mówię tu o filmiku, który puścili chyba 10 minutowym w trakcie prelekcji. Był, był dobrze przygotowany, fajny, technicznie ciekawy, ale mogli po prostu dać linka do tego na YouTube, ja to z przyjemnością obejrzał w domu. A sama prelekcja była fatalna. To, co miało być głównym punktem ich programu, czyli przedstawienie tych różnych ciekawych punktów Dolnego Śląska, to oni chyba to właściwie zrobili w 10 minut? Z czego połowę to. Znaczy, wiesz co, z 10 minut może o tym mówili, z czego połowa to były jakieś tak, takie żarty nie na temat. Ja przyznam, że w ogóle nie wiem na ile tutaj panowie łowcy, łowcy przygód występują na różnych imprezach. Czy to może był jakiś ich taki debiut i może ich po prostu poniosło? Czy je, jeśli tak robią... Znaczy, bo się zastanawiam po prostu, czy, czy faktycznie, czy nawet oni nie zauważyli tego, że to było po prostu Znaczy tru, tru, Trudno mi powiedzieć. Jeśli znaczy mi się wydaje, że to, to jest taki trochę paradoks, bo tak, łowcy przygód w tej chwili mi się wydaje, że to jest pewna marka, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, bo ja o nich wielokrotnie słyszałem i wielokrotnie dużo dobrego słyszałem, więc to z jednej strony to wydaje mi się, że to był na pewno na papierze bardzo fajny punkt programu, a no, tak jak to czasami bywa, no, nie do końca to pewnie wyszło tak jak słuchacze by sobie życzyli po prostu. No ja jakby miałem w ogóle wrażenie, że panowie zupełnie jakby nie rozumieją, czym ta impreza miała być i faktycznie potraktowali to jako takie miejsce, gdzie oni mają się pokazać, że, so, że są fajni, jakby nie, nie zakomali tego, że, że rzeczywiście to ma być jakaś fachowa prelekcja i tak po prostu, nie wiem, może, może zupełnie przyszli nieprzygotowani, ta prezentacja w sumie też nie zawierała jakichś wielkich materiałów, to było jakieś parę screenów, parę filmików, także nie wiem, mam wrażenie, że, że to było jakoś przez nich to zrobi zrobione bardzo na szybko, i jakby zupełnie, no zupełnie w ogóle nie wczuli się w to, co to miało być. Gdyby to może był, nie wiem, lot youtuberów, może by to było lepiej odebrane. Tam, gdzie trzeba zaprezentować jakby swoją osobę na siłę, nie? A tutaj chodziło jednak o czystą merytorykę. Na całe szczęście kolejna prelekcja. Myślę, że wszyscy ją odebraliśmy o wiele lepiej. To była mroczna strona Czarnobyla, Krystiana Machnika z napro napromieniowani.pl. No i tak jak już na początku wspominałem, ona mi dosyć mocno przypominała to, co zrobiła Dominika Węcławek, czyli y, mieliśmy tutaj nie, pre, nie prezentację y, taka, taka, w takiej klasycznej formie, tylko po prostu właściwie jakieś też filmiki pokazał, była jakaś galeria zdjęć, które sobie też tak swobodnie właściwie przepływały w tle. I po prostu fa fajna taka dosyć, miałem wrażenie, że swobodna y, opowieść o tym, co po prostu... Prowadzący, no po prostu, co ma do, co ma do powiedzenia na, na temat Czarnobyla. Tak, mi też się ta prelekcja bardzo podobała. Przyznaję szczerze, że nie była mi to jakoś szczególnie wkręcona w temat Czarnobyla. Natomiast te zdjęcia mi się podobały, widać, że nie były po prostu wrzucone byle jak, byle skąd, tylko były wybrane najciekawsze prowadzący miał dużo ciekawych anegdot do opowiedzenia, widać, że tak na bieżąco przypominał sobie różne rzeczy oglądając zdjęcia i to wypadło bardzo naturalnie bardzo ciekawie cały czas byłam zainteresowana nie było momentu, kiedy, kiedy myśli mi tam odpływały zupełnie w jakieś inne rejony podobało mi się to bardzo, że nie było zupełnie czuć dystansu, rewelacyjna sprawa, miałam wrażenie, że oglądam zdjęcia z wycieczki kolegi, takiego bardzo interesującego kolegi, który potrafi powiedzieć ciekawe rzeczy i, i, i ma dużą wiedzę, duży zasób ciekawych historii, także, także świetnie, świetnie to wyszło i, i kurczę, szkoda, że taka wycieczka to jest, to jest droga sprawa. No i a propos tego, że nie było czuć dystansu, to też warto powiedzieć, że właśnie prowadzący Krystian Machnik jeszcze tam sporą chwilę stał właśnie i dyskutował sobie z słuchaczami, właśnie opowiadając jeszcze różne anegdotki, także, także widać, że gdzieś tam ten dystans potrafił skrócić i właśnie to nie, nie była prezentacja tylko o, co, co to nie on, wielki podróżnik, tylko właśnie widać, że chciał się z tym też podzielić i i wzbudził zainteresowanie ogólnie. Tak, no zwłaszcza, że tak jak wspomniałaś, Aga, yy, on pokazywał po prostu zdjęcia i patrząc na, na zdjęcie przypominał sobie, tak było widać po nim właściwie, że przypominał sobie jakieś anegdotki i no musiał mieć ich naprawdę gigantyczny zapas w głowie. Także po prostu to, to było fajne, że było widać, że, że człowiek ma ogromną wiedzę o tym, co mówi i zupełnie było to przez niego jakieś takie niewymuszone nie i, i po prostu no bardzo ciekawe dla słuchacza, bo, bo, bo bardzo ciekawe też dla prowadzącego. To było po prostu po nim, po nim widać, że to jest jakaś jego wielka pasja. Tak, do, do, do, Dobrnęliśmy do, do końca programu. Tak na moją sprawę. Było trochę atrakcji dodatkowych, różnych. Było całe piętro z planszówkami, gdzie nie wiem, czy, czy wy zeście na chwilę chociaż zawitali, bo my żeśmy tam nie dotarli w sumie. Nie wiem, jak to do końca wyglądało. Zajrzeliśmy właściwie. Tak, zajrzeliśmy, ale w sumie byliśmy tak e, akurat zagadani na temat e, Dracha, Twardocha, e, o, nawet się zrymowało, e, że, że żeśmy tylko weszli i nawet nie zaczęli ją za bardzo, jakie są tam te plaszówki. E, Piotrek tam się trochę rozglądał, ale, ale no ale to w sumie no co tu powiedzieć, tak? Fajnie, że coś takiego jest. E, moim zdaniem m, ciekawa sprawa. E, natomiast e, ja mam plaszówki w domu, wolę sobie pograć w domu, jakoś mnie niekoniecznie jara nie na takich imprezach. Tak, dokładnie. dokładnie Oprócz tego była tam ta wy wystawa rysunków Szymona Teluka i, i ten, tenże autor także rysował karykatury. Niektórzy się skusili z, z nas i też to wydaje mi się taki sympatyczny punkt programu. Plus tam oczywiście trochę jeszcze takich standardów. były jakaś tam sprzedaż książek był autor, a niestety sobie nie zanotowałem, bo był też autor z jakąś premierową swoją powieścią, ale niestety jego nazwiska nie pomnę, ale też w sumie to, to tam widziałem, że trochę zainteresowania jakby wywoływał, ludzie też tam do niego podchodzili i właśnie sobie dyskutowali chyba na temat tej powieści, także no tam trochę, trochę jeszcze różności było. Mhm. No był ten bar cały stalkerski w którym też jakieś przeróżne rzeczy, rzeczy działy. Z tym, że tutaj jest ciekawe, że to właściwie była bardzo mała impreza, nie? tylko właściwie jeden punkt programu na raz, a mimo wszystko trudno było po prostu mieć taką chwilę nudy, żeby, żeby naprawdę, nie wiem, tam zajrzeć i, i, i tak sobie, nie wiem, oglądać. Po prostu cały, cały czas coś było, co, co człowieka zajmowało. Także na, nawet dobrze nie wiem, co działo się w tym stalkerskim, barze, poza tym, że tańczyli przy techno jakimś takim rosyjskim, co było dosyć akurat niezwykłe. No, ja tam wpadam na chwilę, ale szczerze mówiąc panowie chyba trochę pomylili imprezy, bo świetnie się bawili, ale świetnie się bawili sami. I tak się w sumie weszło, rozejrzało i na dobrą sprawę ani do nas nikt nie podszedł, ani w ogóle nie zagadał nikt. Raczej tak powiedziałabym, że trochę odstraszali swoim zachowaniem. No mówię, świetnie się bawili, ale w swoim towarzystwie. Natomiast niekoniecznie to Niekoniecznie to grało jako element imprezy, która, która skądinąd i tutaj chyba już zacznę podsumowanie, która skądinąd jest bardzo, bardzo nastawiona na, na ludzi, na, jest bardzo otwarta. Strasznie mi się to podobało właśnie, że, że człowiek w, w, mógł wejść zupełnie z ulicy i, i, zobaczyć, i mógł zobaczyć coś, coś ciekawego. Świetnie były dobrane te punkty programu. Widać było, że były nastawione na ludzi, którzy niekoniecznie jakoś tam szczególnie głęboko siedzą w temacie i, i, i raczej przyszli zobaczyć, co tam w, trabie, w trawie piszczy. No to, to, to było bardzo fajne. Rze rzeczywiście Horror Day był już jakby z zasady, to tak rzeczywiście się czuję, że była to impreza dużo bardziej otwarta, dużo bardziej nastawiona nie na osoby ze środowiska, tylko na takie osoby, które po prostu przyjdą, no może nawet nie, że z ulicy, bo to też tak już troszkę dziwnie brzmi, ale na takich fanów, którzy nie są jakoś zrzeszeni, którzy po prostu lubią czytać taką literaturę, czują jakieś zainteresowanie i chcieliby przejść posłuchać czegoś ciekawego. No ja na przykład w postapokalipsie zupełnie nie siedzę, ale przyznam, że ta impreza mnie troszkę tak do, do tego zachęciła. Pewnie i tak nie będę miał czasu, żeby poczytać takie książki, ale, ale chciałbym w tym momencie, czuję się takim trochę nakręcony na to i to właśnie dzięki Horror Day. Właśnie o czym jeszcze warto wspomnieć, bo znaczy nie wiem czy o tym mówiliśmy, że cała impreza generalnie była organizowana przez bibliotekę wrocławską. No i jako, że była tak organizowana, to też działa się w bibliotece. I także przestrzeń, która była jakby wydzielana na imprezę była dosyć, dosyć nieduża, ale za to była bardzo fajnie zorganizowana. Czy dąży do tego, że bardzo fajnie ozdobiono całą imprezę? Tak, bardzo mi się podobało, że nawet w windzie było oznaczenie pięter no, no, no, z takimi śmiesznymi rysami. Fajna sprawa, my w ogóle przez to opóźnienie pociągu musieliśmy dosłownie wbiegać do tej biblioteki i tak naprawdę, chociaż to jest bolączka wielu takich mniejszych imprez, gdzie człowiek wchodzi i, i nie wie, gdzie ma iść, i, i, i szuka sali, i szuka mapy, i pyta, i tak dalej. Tak tutaj biegliśmy i, i od razu nas poprowadziły strzałki, od razu było wiadomo, co gdzie jest i, i gdzie szukać tego programu. I tak naprawdę, no szkoda, że nie zauważyliśmy, że jest winda i pobiegliśmy schodami, ale mówię, świetne oznaczenie, bardzo klimatycznie zorganizowana przestrzeń, to też na bardzo duży plus. Ale w ogóle tak yy, patrząc po tych wszystkich materiałach, tam były na przykład jakieś takie zakrwawione oczy, jakiś widelec, ale to wszystko było, że to głupie, teraz zabrzmi, ale to było takie smaczne dosyć. Nie było w tym jakiegoś takiego taniego kiczu. Znaczy mi się w ogóle właśnie ta oprawa graficzna i, i od strony właśnie takiego całego zaprezentowania tego Horror Day mi się to bardzo podobało i podobało mi się jeszcze, jeszcze bardziej właśnie niż w zeszłym roku, gdzie, gdzie wtedy też to było całkiem fajnie od tej strony takiej wizualnej zrobione, ale w, ale w tym roku naprawdę bardzo bardzo fajnie to, to wypadało i mi się podobało właśnie jak to, jak to zostało od tej strony też dopracowane. A jeszcze to, że to jest do ludzi to idealnie też lokalizacja tak na dobrą sprawę temu sprzyja, bo to nie, też chyba nie wspomnieliśmy, że ta biblioteka jest centralnie na rynku wrocławskim, więc to aż jakby zachęca, gdzie sporo ludzi się kręci, to, to wydaje mi się, że właśnie też tak zachęca właśnie do wejścia i zobaczenia o, o, o co chodzi i to myślę, że z tego punktu widzenia to właśnie ten program taki nastawiony może nie jakiś na, na bardzo na hardkorowych takich fanów grozy, no to, to też jest właśnie dobry pomysł z tego, z tego punktu widzenia. Znaczy ja z tego co pamiętam w tamtym roku, bo w tym roku tego chyba nie widziałem, w tamtym roku yy, pod bi czy przed biblioteką chodziły też jakieś osoby z organizatorów przebrane, nie pamiętam teraz za co, czy za jakieś wampiry, czy za zombie, czy za coś takiego i chyba rozdawały też ulotki. To było też całkiem fajne wtedy, bo być może ktoś z tego też skorzystał. W tym roku chyba tego nie widziałem, no ale nie było chyba potrzeby, bo rzeczywiście mam wrażenie, że frekwencja na imprezie bardzo przyjemnie dopisała w wielu momentach. Polecamy na przyszłość, jednym słowem. Je, je, jeżeli, jeżeli nie byliście w tym roku, czy w zeszłym roku, to Warto sprawdzić. Tak i w ogóle warto zauważyć, że my też właśnie z Wrocławia nie jesteśmy. Na imprezę przyjechaliśmy także i, i ja na przykład nie czuję, żeby to był jakiś taki stracony czas, że jajku jechałem kilka godzin i tak dalej. Tylko no, jechałem powiedzmy dwie godziny w jedną stronę na tę imprezę i po prostu było warto. No, nie, także nie jest to coś takiego na co, na co mogliby przyjechać ty, czy przyjść tylko ludzie z Wrocławia. Jak najbardziej y, warto sobie za, zarezerwować na przysz w przyszłym roku już ten jeden dzień i po prostu wybrać się a będzie fajnie na pewno. I tą piękną rekomendacją chyba już zakończymy. Ja z pewnością w przyszłym roku bardzo chętnie się wybiorę na Horror Day. I to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.